Jest sobota, 30 grudnia 2023 roku. Słuchacie właśnie 479 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Final Boy, Michał Dżegryjakowicz. Witam Cię. Witam Was, panowie, bardzo serdecznie i witam wszystkich. Iluzjonista, który niespodziewanie pojawia się w trzecim podcaście z cyklu, Hubert Mandos Spandowski. Cześć. Cześć. I jest tutaj także ochroniarz tego pociągu, czyli ja, Szymon szmaś -Cieśniński. Witam również. Kochani, jutro Sylwester, jutro żegnamy rok 2023, dlatego wsiedliśmy do pociągu terroru, czyli do Terror Train, żeby poznać dalsze losy bohaterów z filmu, który omawialiśmy niemalże równo rok temu. Omówimy dla Was dzisiaj produkcję oryginalną stworzoną dla serwisu Tubi, czy też Tubi, czyli Terror Train 2 z 2022 roku, który miał premierę właśnie jakoś na przełomie poprzedniego roku i aktualnego. My w ubiegłym roku nawet rozważaliśmy, czy nie zrobić double feature obu części, ale ostatecznie właśnie omówiliśmy pierwszą część. Dzisiaj będzie sequel tematem naszego odcinka. No to jest w sumie zabawne, że oni to zrobili w ten sposób, że jedynka była filmem Halloweenowym i leciała na Halloween, a dwójka, chociaż formalnie rozgrywa się rok później, jest filmem sylwestrowym, który się ukazał właśnie chyba na Sylwestra premierowo tam po tych dwóch miesiącach, także to tak tak zabawnie w sumie się to trochę zmarnowany potencjał, ale z drugiej strony jak już mieli dwa filmy, nie no to czekać rok, no ale pewnie by im się opłacało tak czy siak bo to jest taki No film... myślę, że by im się nie opłacało, bo <grym> myślę, że te filmy w pakiecie oglądane to może minimalnie tro by zyskały czy zyskują, a... Nie, nie tak, zyskują no nie zyskują, <grym> <grym> dziękuję że to powiedziałeś, chciałem tak delikatnie zacząć, Oglądałem okay. w pakiecie myślałem, że Szymas pojedziesz tak, tak dokładnym cytatem Rodo że wsiadamy do pociągu byle jakiego, no bo tak byle jaki jest ten film, a ty tak grzecznie Oj, to się nie, nie będziemy nie zgadzać dzisiaj w ogóle. Ale, ale nie, tak tylko, żeby zakończyć myśl, to yy, już tak bez żartów, to wydaje mi się, że tak dwa miesiące przerwy to jest spoko. Jeżeli ktoś obejrzał pierwszy, no to po prostu może sobie sięgnąć po ten drugi jeszcze w miarę na świeżo, a nie tak jak ja, który nie pamiętał nic i, i to ma swoje reperkusje później o czym zaraz będziemy rozmawiać. Mm -hmm, tak, no, jednak dobrze, nawet nie, że zrobić rewatch, ale nie wiem, przejrzeć y, imiona, nazwiska, postaci, które wracają, albo sobie przeskorować ten poprzedni film, żeby mniej więcej... A, czyli pod tym kątem zyskują, ale powiem ci, że nie, bo... W jedynce giną wszystkie charakterystyczne postaci i w dwójce wracają te mało istotne. I chociaż ja oglądałem to dosłownie dzień po dniu, a w zasadzie nawet tego samego dnia, bo jedynkę kończyłem rano, a dwójkę obejrzałem od razu, to i tak musiałem sprawdzać, które to są postaci, które powracają, a które nie. No dobra, Mando, no to właśnie od ciebie zaczniemy, bo ty powtórzyłeś jedynkę. Ja, mnie się wydaje, że my rok temu tę jedynkę umiarkowanie chwaliliśmy jednak. Ty, no no ty ją przesłuchałem ten podcast. Ty chwaliłeś. Tak. Jerry może zaczął od pod, pod pochwał, ale bardzo szybko zaczął e, ciebie stopować i, mm, i absolutnie nie chwalił. E, no Ja w tej serii miałem być. No, ja ją zaproponowałem dwa lata temu. Obejrzałem oryginał, powtórzyłem go sobie z niewiadomych przyczyn. Nie nagrałem oryginale. Rok temu mi się tego filmu nowego trochę nie chciało oglądać już po świątecznych horrorach. Oryginału nie powtarzałem. Oryginał lubię. Oryginał jest czymś wyjątkowym w historii gatunku przez swoje zakończenie. On pod tym kątem zyskuje, bo było to coś nieszablonowego. Myślę, że możemy chyba spoilerować, nie? nie będę tak, się blokował, myślę, że tak. jeśli chodzi o tamte filmy, wy i tak spoilerowaliście. No, Jeśli chodzi o ten nowy film... Ja byłem zaskoczony, jak bardzo jeden do jednego to jest remake, bo nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to będzie jednak tak trochę luźniejsze podejście do tematu. Co prawda wyrok temu w podcaście, szczególnie Szymas, staraliście się zwracać uwagę, że no jest morderstwo w łazience, ale jest troszeczkę inaczej, jest morderstwo na peronie, ale jest troszeczkę inaczej. Kurczę, no może i jest troszeczkę inaczej, ale to jest naprawdę jeden do jednego przez większość filmu e, remake e, ze zmienionym zakończeniem, oczywiście, co było no, oczywiste z wielu względów. E, I no nie mogło być tak jak w oryginale, bo w oryginale to okazuje się, że mamy faceta przebranego za kobietę, co w tamtych czasach nie miało żadnych podtekstów, to nie miało żadnego związku z jakąś transpłciowością, to miał być szokerem i było szokerem. To było trochę na zasadzie jak był film Dario Argento na przykład, gdzie w jednej z pierwszych scen widzimy mordercę, ale nikt go nie widzi tak naprawdę. I to zadziałało. To mogło nie zadziałać, ale zadziałało. I dopiero w końcówce nam pokazują, w którym momencie my tego mordercę widzieliśmy, a wcale go nie zobaczyliśmy. I tak samo było w tym oryginalnym Terror Train. Że my widzimy mordercę, który jest bez maski, którego znamy, znamy tę postać, a jej nie rozpoznajemy. Mhm. Chociaż była pewnie do rozpoznania. I to, I to mogło zadziałać raz, drugi raz już nie nie mogło, Także oglądając ten remake, no, no wiedziałem, że zakończenie musi być inne i to mnie jedynie ciekawiło, jak to się zakończy. E, no Też nie było tej e, asystentki w filmie, więc to oczywiste było, że, e, że będzie zakończenie inne, no ale też inne czasy, no teraz to by zostało bardzo kontrowersyjnie, raczej odebrane jako atak na pewną grupę społeczną. No, wy chwaliliście to zakończenie jako coś, co może i braliście pod uwagę, ale jako jedną z wielu opcji. No, ja wam powiem, że oglądając ten film, nie od samego początku, ale w momencie, gdy wszyscy bohaterowie już zostali przedstawieni mi. To, to była jedyna opcja, jaką brałem pod uwagę. Od razu serio? powiedziałem, ok, czyli ta osoba jest mordercą, bo tylko ona może być, z tych, które widzimy, żadna inna opcja mi tutaj nie pasuje i to się dokładnie tak potoczyło, aczkolwiek i tak uważam, że, że nie było to źle zakończone, że w sumie ciekawie wybrnęli, nawiązując właśnie do e, klasycznego slashera. E, odebrałem troszkę lepiej niż wy, bo te postaci w pierwszym filmie, w pierwszej części mnie tak nie drażniły. W drugiej już mnie drażniły bardzo mocno, w pierwszej nie, aczkolwiek są to, były to i są postaci takie do zapomnienia za trzy dni. Tutaj starają się robić z tego trochę chor na zasadzie krzyku, szczególnie w tej dwójce moim zdaniem no to nie zadziała, jeśli masz takich bohaterów I, i ja jedynkę oceniam mimo wszystko wyżej niż dwójkę do czego zaraz przejdę chociaż no, wolałbym chyba, żeby trochę tam swoich rzeczy powrzucali więcej w trakcie, bo, bo jednak ja miałem wrażenie, że odhaczam checkpointy wy zwracaliście uwagę, że jednak aż tak tego nie odczuliście no dobra, ale wyżej to znaczy mniej więcej ile polecasz jedynkę Jaką byś dał cenę liczbową? Czy... Nie, nie, jakoś bardzo nie polecam. E, <gry> Nawet oryginał polecam. Oryginał oglądasz tak złe rzeczy nie... w hogerach świątecznych i tego nie polecasz? O Jezu, no ale już odcięliśmy, już zakończyliśmy ten rozdział w tym roku i do niego nie wracamy. To już jest historia, jest zamknięta. To jest zupełnie inny dział, gdzie taplamy się w gównie i jak wygrzebniemy fajną grudkę, na przykład ma fajny kształt ta kupa, no to mówimy, o polecamy. Ty o świątecznie teraz mówisz, nie? No, tak, tak, tak. A teraz już wyszliśmy z tej, z tej beczki e, odchodów i rozmawiamy o normalnych filmach, o normalnych slasherach. No on jest okej, okay, ten film. Okej, okay, ale to jest takie, no, no jak nie ma co do oglądania, a jednak jest co do oglądania. To nie jest film, który będziesz pamiętał. No, wasz przykład pokazuje, że Wy po roku nie pamiętacie postaci, nie pamiętacie rozwiązań fabularnych. Bo no i te właśnie te rozwiązania są, są papierowe. <gry> nie, ja do tego chciałem trochę nawiązać, bo to dlatego powiedziałem, że to tak pół żartem, pół serii, ale ten, ta luka dwumiesięczna to, to był chyba dobry pomysł tak od tej strony producenckiej, jeżeli chodzi o tubi, bo naprawdę ja byłem aż w szoku, jak bardzo mi ten film z głowy wyleciał, bo pamiętałem jakby samo zakończenie, ale nawet nie pamiętałem do końca motywacji tej postaci, jakby co ostatecznie ona tam mówiła w kontekście tego, jak działa i dlaczego tak działa, a nie inaczej. A poza tym to właśnie zapamiętałem ten film jako raczej taki słaby slasher i to też jest zabawne, że jak teraz odpaliłem dwójkę i zobaczyłem nazwiska scenarzystów, to... Jeszcze bardziej zacząłem zwracać uwagę na, w dwójce, jak to jest zmarnowany potencjał, bo e, scenarzyści e, Terror Train'u i to i jedynki, i dwójki, e, to są goście, którzy odpowiadają za e, serialowy slasher. Mhm. I e, ja naprawdę, chociaż mam e, do... Tak, tak, i Mando tutaj mamy jeszcze kolejny wyrzut sumienia nasz, nie omówiliśmy tego czwartego sezonu, czy piątego raczej, przepraszam, ale no ja te dwa sezony, które oglądałem, oceniam bardzo wysoko, jeżeli chodzi o takie slashery, takie stricte rozrywkowe, ale pomysłowe i ja mam wrażenie, że ten Terror Train to jest taki produkcyjniak, który jest właśnie pozbawiony wszystkich zalet slashera, i rozmyty po prostu jak to tylko jest możliwe bo i te postaci są nieciekawe i te morderstwa są mało kre kreatywne i nieciekawe i nie są nawet jakoś specjalnie krwawe i efektowne bo mam wrażenie, że tutaj pomimo tego, że tej krwi jest sporo to i w jedynce i w dwójce no to raczej jest to prezentowane w taki sposób, że no, my widzimy niewiele, a to co widzimy jest niezbyt efektowne no i ja trochę siadałem po, po, ty, po tym roku jak pies dojeżdża do, do tej dwójki, a też no, spoilerując swoją opinię, ja uważam, że ta dwójka jest filmem jeszcze o klasę gorszym czy nawet powiedziałbym pewnie ze dwie klasy gorszym niż jedynka, także także ja się cieszę, że kończymy tę serię. To, to, to, to, kończymy, to będzie no, bo ostatnie czekaj, pytanie, Jackie. To już nie wybiega aż tak do przodu. Już. Ale też to, że morderca nie jest jakoś charakterystyczny, bo tu no nie tak, ma stałego tak, tak. kostiumu, nie? On jest w tym stroju klauna, który jest fajny. Ten strój klauna, który wprowadzili w jedynce jest fajny, ale czasami ma strój tego jeszcze, Ale jaszczura. to jest właśnie to dla zależy... mnie zaleta, że mamy te, w ogóle te stroje, ale to Dobra, bo już wchodzimy w konkrety. Ale na przykład strój, który jest w tym roku na plakacie w dwójce, czyli ta biała maska, tu pojawia się tylko w jednej scenie i to nie jest morderca. W sumie to więcej, ale on tam przechodzi jeszcze w tej masce. Ale nie klaun, tylko ta maska konduktora. Aha, tak, tak, to jest tylko jedna scena, no faktycznie. Mhm. A, ta, ta z plakatu teraz, tego nowego, okej, okay. mhm. tak, tak, tak. Ale to zaraz wejdziemy w szczegóły. Słuchajcie, powiedzmy w ogóle słuchaczom, o co chodzi, jeżeli ktoś tego filmu nie oglądał. Otóż minął rok od wydarzeń z tego pierwszego filmu, czyli z tego remake'u Terror Train, Terrorów pociągu i nasza Final Girl, czyli Alana, no Nie radzi sobie za bardzo z tym, co przeszła rok temu. Ona chodzi na terapię, ale no jest trochę wrakiem człowieka, nie śpi po nocach, nie może się skupić, jest bliska zawalenia studiów. Terapeutka każe jej stawić czoła lękom, by strach nie kontrolował jej życia. I jej najlepsza kumpela, Klaudia, proponuje, by wzięły wspólnie udział w kolejnej noworocznej imprezie w pociągu, w dokładnie tym samym pociągu, w którym doszło do morderstw rok temu. Pomysł dosyć kontrowersyjny, ale ostatecznie e, Alana się na niego zgadza i trafia na miejsce. E, jeszcze okazuje się, że w międzyczasie powstała aplikacja Murder Friend, apka dla fanów true crime, która zrzesza z jednej strony no właśnie fanów true crime, z drugiej strony osoby doświadczone w jakiś sposób e, przez różnego rodzaju przestępstwa, zbrodnie, etc., osoby z PTSD. I z tej apki właśnie korzystają między innymi Pet i Mary, czyli dwie dziewczyny, które przeżyły wydarzenia sprzed roku i które też biorą udział w tej imprezie w pociągu i ogłaszają, że to będzie pewnego rodzaju reunion osób, które przeżyły. No i rzeczywiście tak się dzieje. Trafiamy więc do pociągu pełnego fanów true crime oraz osób z PTSD, a wśród nich oczywiście grasuje morderca. No i teraz, jeżeli chodzi o postacie, no to z jednej strony wracają stare twarze i to w sumie wyjątkowo wiele. Nie spodziewałem się, że aż tyle e, bohaterów, No tak, bohaterek. ale te drugoplanowe, nie? tak jak mówiłem, to nie jest krzyk, gdzie wracają główni bohaterowie, których znamy, tylko drugoplanowi bohaterowie z jedynki. No i no, Alana była w pewnym sensie pierwszą. No Alana jest e, druga konduktorka tak mhm, naprawdę magik, no. a to, to, to tak to dziewczyny ta to, były, to mhm. było tło. No właśnie, jedynki. więc mamy Seidi czyli starą, raczej znaczy nową panią konduktor, ale ona tam pracowała już, Alanę, czyli tę właśnie chirurżkę Final Girl, mamy Preza, czyli no czarnoskóry chłopaka z tamtej ekipy sprzed roku, Pet, i to jest taka totalna biacz, która właśnie nakręca swój fame na bazie tego, że była rok temu w pociągu, chociaż niewiele tam zrobiła, a teraz właśnie rozdajał sprzedaje jakiś screaming selfie i w ogóle kreuje się na gwiazdę Impiazy. Jest jej kumpela mery, no i iluzjonista powraca, ale jest też sporo nowych postaci. Z takich bardziej charakterystycznych mamy Lucy, to jest taka azjatyczka biacz, e, tutaj pada o niej taki cytat, że to kardashianka ze stężeniem pośmiertnym. E, mamy Klaudię, czyli tę kumpelę Alany, która namawia ją na udział w imprezie i która jest strasznie zaborcza, niby pomocna, taka do rany przyłóż, ale jednocześnie kontrolująca i przez to trochę upiorna. E, mamy Zandera, czyli ochroniarza pociągu z czarnym pasem w karate. Ochroniarz z gimnazjum po prostu ochrona, jaką zrobili w tym pociągu, nie? Ale ja, na czarny w jiu tak, nie, nie, można, nie można chodzić w maskach, z żadnej broni, no, wszyscy żadnych w maskach, wszyscy się kierami, chłopiec, Który wygląda na najmłodszego z całego towarzystwa. Tak jest JP, e, czyli mnich z głową dinozaura, no w sensie jakiś młody też chłopak zafascynowany tą sprawą. No jeszcze... No to tak. jest kluczowe. Jean Paul, bo tylko <głos> tak. używa francuskiego akcentu i już jedna z bohaterek po prostu ma miękkie kolana. Nie? I jeszcze jest kilka, znaczy jest sporo dzieciaków w tle, tak? Biorący udział w tej imprezie, ale to jest jak gdyby ta nasza główna masa. I ja zacznę od tego, że mnie się strasznie podoba ten punkt wyjścia na też. Abstrahując od tego, że no okej, udział w takiej imprezie dla bohaterki straumatyzowanej nie ma żadnego sensu, bo to nie jest stawianie czoła czy znaczy Ona nie wiedziała, nie? Ona miała stawić czoło lękom, ale nie wiedziała, że to będzie aż tak zaangażowane, że tam będzie cały re reunion. I oni też nie wiedzieli, że ona się tam pojawi. Yy, została trochę jednak zmanipulowana. Tak, nie? ale wiesz, ta, tak czy siak moim zdaniem to nie ma sensu, że wiesz, jedziesz do miejsca, dosłownie do tego samego miejsca, gdzie rok temu yy, zabijali twoich przyjaciół, ty zabiłeś kogoś w końcu, nie? Yy, I tak dalej. W momencie, gdy sobie ledwo z tym radzisz na co dzień, masz jakieś zwidy, no, fazę. etc. No wy się zastanawialiście w zeszłym roku na sam koniec, jak to zostanie rozegrane, mhm. bo to wydawało się absurdalne po pierwszej części, że druga część Część też będzie się rozgrywać w pociągu, nie? więc jak ci bohaterowie tam się znajdą. No ja raczej stawiałem, że to będzie przypadek. Że ona będzie gdzieś jechać i nagle zobaczy, że tu jest jedna osoba, druga, trzecia, że oni jakoś zostali zwabieni czy uh -huh. coś. Każdy gdzieś przypadkiem znalazł się tam. Rozegrali to inaczej. To też spoko w sumie. No, no, no musieli jakoś to zrobić, więc uh -huh. ale jakoś właśnie, to tam kupuje. Nie? E, moim zdaniem samo to, że mamy wiele postaci i te konflikty między nimi, że mamy trochę tych starych, nieważne czy z pierwszego, drugiego planu, nie ale w sensie osoby, które tam były i mają jakieś tam motywacje z tym związane i trochę osób nowych i to jeszcze tych takich fanatyków true potencjalnych, nie w jakiś przypadkowo osoby też tam były, ale jednak ta aplikacja e, jest e, istotna w tym kontekście. To mi się podoba. Dodatkowo dowiadujemy się, że Karne, czyli zabójczyni z pierwszego filmu, która została wypchnięta z pociągu, była to, to wtedy już trochę okaleczona i tak dalej, ale no, my zakładamy, że ona zginęła, ale nie znaleziono jej ciała. Nie? To jest zawsze fajne no, w Staszerkach. W ostatniej scenie ona otwiera oczy w ostatniej scenie jedynki, więc tam było już zasugerowane, że ona żyje. No i oczywiście szanse na powrót osoby po czymś takim są niewielkie, no ale to sleszek, więc kupuję to i podoba mi się to. to ja że się to jest... zgadzam, że ten punkt wyjścia jest spoko. Co prawda on, mam wrażenie, że z perspektywy Alany trochę nie ma sensu i się nie klei później z motywacją mordercy, jak już dowiadujemy się, kto stoi za morderstwami w pociągu i co nim powoduje, no to, to, to nie wiem, To ja, ja nie czuję tutaj związku przytomowo-skutkowego i trochę wychodzi to wszystko przypadkiem, jednak. Natomiast znaczy ta punkt... morderczyni mogła zasugerować przyjaciółce za pomocą tej apki, nie? żeby ją tam zabrała, no, ale nie jest to powiedziane w filmie. Niby tak, ale właśnie to mi nie wynika z ekranu i ja tego nie czuję. Ale my nie potrzebujemy Tem... Alany na pokładzie, żeby się wydarzyło to, co się wydarzyło. Mnie się nie, nie, właśnie to, to ja się zgadzam, nie, nie, to, to jest, to jest okej, okay, tylko to, to właśnie powoduje, że ja mam taki lekki dysonans, no bo wiesz, to w tym momencie to nasza yy, główna. Główna bohaterka staje się mm, główną bohaterką nieco przez przypadek, ale, ale okej, okay, nie, nie, nie będę tego tutaj no na temat przykryła. W, no w pierwszym filmie, też trochę przez przypadek, nie. No tak, ale wiesz, ale... No na final że o... girl. To nie jest tak, że o, to ja dzisiaj chcę pokonać mordercę. Tak, no, no szmas, ja wiem, bo już się nakręcasz tutaj. No pokazamy, po bo nie tak przez przypadek. To była zaplanowana zemsta. Oni wszyscy tam się znaleźli i morderca Tak, a tutaj, powodu, tutaj ja jednak trochę mówię, czuję dysonans pewien, bo mam wrażenie, że tu się twórcy, scenarzyści troszeczkę zakiwali. N nie na zasadzie, że się wyrżnęli, ale ja tutaj tego nie czuję, bo mam wrażenie, że ta przyjaciółka Alany, ona jest cały czas kreowana bardzo mocno na nową morderczynię, nową mordercę, nowego mordercę. W sumie nie wiem, czy my będziemy tutaj już totalnie spoilerować no nie, czy nie, no to może rozdzielimy. Bo nie, już, aż tak nie. Bo już wchodzisz, no to nie mów o tym. Ale to jest tak. takie zagranie typowe. I tak, szczególnie tak, tak. w tej serii że sugerują nam kogoś. Tak, i, i tutaj ona jest właśnie taką postacią na świeczniku. To, czy to się okaże prawdą, czy nie, to powiemy później ewentualnie, ale no, tak czy siak jakby to powoduje, że ja nie czuję takiej spójności, nie? że to, to się nie układa mi w taką fajną układankę, gdzie ja, w slasherze to, to jednak ja lubię, jak to się tak zazębia. Nie? Jeżeli mamy te postaci, które się tam w tym punkcie... Ale to punkcie... Moim zdaniem to wcale tak nie wygląda. Mamy właśnie i te osoby, które wracają, tak? One są wszystkie trochę wyniszczone, albo z jakoś takie. Nie, porąbane. No, no tak, ale Szymasz, ja zupełnie tego nie, kryty ja nie krytykuję. Ale w sensie tutaj moim zdaniem to nie jest wcale jednoznaczne. Masz po prostu kilka postaci, które bierzesz pod uwagę bardziej. No, no nie no, okej, okej, znaczy teraz ty mówisz o tym, o, o tym sugerowaniu morderczyni, tak. czy mordercy? No. Znaczy, moi, moim zdaniem, tutaj to, to pod tym kątem to jest tak, że dla mnie tu są dwie osoby, które są kreowane od w zasadzie pierwszej sceny na morderce. Przez twoje mando sugestie, że to robią z tego krzyk, to ja obstawiałem dwójkę morderców, więc mi ta dwójka w ogóle idealnie pasowała. Co ja nie widzę tego, tego też jakby związku z krzykiem, ale to najwyżej rozwiniesz. Tylko żebyśmy się nie rozpędzili, bo ja chciałem tylko ten sam początek. Ten punkt wyjścia dla mnie jest OK. Przy czym, no tak jak mówię, on mi się nie zazębia tak ładnie jak w slasherze powinien mi się zazębić. Że suma summarum, to jest okej, okay, że te wszystkie postaci się znalazły w tym pociągu, ale jednak to, że to okazuje się, że to jednak jest przypadek, no to, to a to tak mówię, przyjmuję, ale... ale no dla mnie to nawet lepiej właśnie, fajnego. że nie, że znowu jakiś gigantyczny plan i jedna osoba po prostu zmanipulowała 40, tylko właśnie, że no trochę się tak wydarzyło, że ktoś miał jakiś plan, a cała reszta, no to tak jak w życiu właśnie, że się wydarzyła i tyle. No... Stańmy na tym, idźmy dalej. Dobra, jak Mando się nie wcina, to lecę dalej pociąg. E z jednej strony to można być że to jest leniwe, nie? że wykorzystują tę samą miejscówkę, ale to też mi się strasznie podobało, że my rzeczywiście trafiamy do tego pociągu, który mi się podoba jako miejsce akcji w Jedynce. I tutaj nawet padają takie fajne teksty na początku o tym, że o, zeskrobali krew tam po trzech miesiącach, dali nową warstwę farby i tak dalej. No trochę jak w życiu, nie? No w sensie, no gdyby coś takiego się wydarzyło, to przecież nie nie, nie zezłomują całej kolejki tylko dlatego, tylko właśnie pewnie by odnowili i, i tyle. To, że właśnie mamy tę ekipę, że wraca Seidi i ten nasz młody ziomek z czarnym pasem w karate. Okej, okay, jako ochroniarz, to jest absurdalne, tak? że po takich wydarzeniach rok później jeszcze ma być jedna osoba jako ochrona pociągu, ale nadal przywrócenie tego miejsca akcji dla mnie świetny pomysł i rzeczywiście to spacerowanie po tych pomieszczeniach one może tutaj są minimalnie słabiej wykorzystane, ale znowu, tak jak fabułę zapomniałem w dużej mierze, nie pamiętałem właśnie Sadie, pamiętałem Magika, pamiętałem Alanę, no i Morderczynie, jak chwilę pomyślałem, to mi się tam odtworzyło co i jak wyglądało w jedynce tak ten pociąg właśnie zobaczyć znowu tę salę taką barową, tę salę od sztuczek, tę salę te wibrumy te jak gdyby, nie? Te, te w sensie sale, nie, nie sale, tylko wagony, czy fragmenty wagonów, czy te sypialne. To, to mi się podobało, nie? Że wróciliśmy na stare śmieci. No ale tego nie było twoim zdaniem za mało? Bo pod tym kątem, według mnie, ten film kompletnie marnuje swój potencjał. No bo mamy tutaj noc sylwestrową, i w zasadzie poza dosłownie, nie wiem, jedną czy dwoma przebitkami z jakiejś imprezki, gdzie, gdzie ludzie siedzą i piją, i taką króciutką wstawką na północ, gdzie też jeden z bohaterów po prostu odlicza i ludzie się tam całują, składają sobie życzenia, to tego kompletnie nie czuć. No, dla mnie na przykład oryginał pod tym kątem był naprawdę czymś fajnym, bo wyciskał ile się dało z tego sylwestrowego enturażu i tam no, mieliśmy dużo tej imprezy, mieliśmy długi przecież ten występ właśnie magika i tak dalej i tak dalej i nawet w tej jedynce, która no mówię no, nie jest specjalnie dobrym filmem w moich oczach, a po latach jeszcze gorzej ją oceniam, to też ten aspekt wypadał spoko, bo tam jednak ten aspekt właśnie taki zabawowy te, te stroje, to, że właśnie tu się jakaś para migdali tutaj ktoś imprezuje, tu coś tam, to sprawiało wrażenie na mnie takiego właśnie też sensownego wykorzystania tej zamkniętej przestrzeni. Czułem, że to jest pociąg wynajęty na imprezę. A tutaj mam wrażenie, że bardzo szybko Alana zaczyna dramatyzować i ta impreza siada. i Po prostu i ani nie czułem tego tak wizualnie, tak jak, bo to nieraz wiecie, można zrobić to stricte te wizualnie, tak jak ty Mando nieraz mówisz właśnie też nawiązując do horrorów świątecznych, że cały film gówniany, ale, ale właśnie, że tutaj takie ciasteczko i tu choinki, kolendy, cuda na kiju. A tutaj to, to właśnie no na mnie to kompletnie nie zadziałało. Trochę mam pretensje o to do tego filmu, bo, bo naprawdę liczyłem na to, że tutaj akurat ten aspekt będzie jakoś tam wyróżniony. No jest no, tak Ten film mniej. też był świąteczny, bo lampki były w pierwszej scenie z lotu ptaka, mhm. jak widzimy domy i na mhm, tak, tak. dworcu. E, znaczy, mnie, mnie się sam pociąg podoba. E, te, to wykorzystanie korytarzy, jak e, bohaterka idzie i my widzimy, że Tych ktoś chórze, za nią jest, te łóżka też. Chociaż jak jedna postać, ta, która pojawia się w masce konduktorki ginie przy łóżku, to ja szczerze, ja nie wiem, kto to był. E, nie mam pojęcia. Postać z plakatu, maska z plakatu, ja nie wiem, co to była za postać. Eee, ale to, co ty mówisz, że siada impreza, to jest moim zdaniem coś, co mnie trochę męczyło przy tym filmie, ale ja rozumiem, nie wiem, jak to ubrać w słowa, bo to jest też jedno z nawiązań do krzyku, w Krzyku, wiesz, wśród bohaterów funkcjonowało, funkcjonowała fascynacja tym mordercom, nie? Od pierwszej części. Oni się przebierali, bawili się tym. Jedni się na to wkurzali, inni nie. Tutaj też mamy coś takiego i to jest tak trochę właśnie dzisiejsze, te dzisiejsze czasy, nie? Ludzie zafascynowani morderstwami w zderzeniu z ofiarami z tamtej imprezy. I, i ja nie czuję tutaj sympatii. W Krzyku tak nie miałem chyba. Ja mogłem nie lubić tych ludzi, że robią, wiesz, brutę w kinie na początku dwójki i robią imprezę z, z prawdziwych morderstw, a tutaj oni byli tacy wkurzający, to byli tacy dzisiejsi właśnie fani, tacy, którzy podchodzą do ofiary i proszą o autograf albo o zdjęcie, e, którzy siedzą w tych telefonach z tymi aplikacjami i, i, i, i streamują albo oglądają. Ta nasza główna bohaterka, trochę jak Sidney Prescott, która jest tutaj tą albo jak, nie wiem, jak replay w Obcym, tylko nie ta liga. Od nich jest totalnie odcięta i nie tylko od nich, a w zasadzie również od ofiar z poprzedniej części. Tutaj nie ma takiej grupy, która przeżyła to i jest razem, tylko oni wszyscy się tutaj nie lubią i, i to czuć z tego filmu. I ja to rozumiem, to, są, to, to, jest, taki, no to, to jest takie dzisiejsze, nie? Ale to mnie strasznie wkurzało, takie nieprzyjemne dla mnie było podczas oglądania tego filmu. I właśnie moim zdaniem dlatego ta impreza jest w tle, nie? że te postacie, które my śledzimy nie do końca imprezują, bo mamy takie, które gdzieś tam są z tą samą sytuacją pogodzone, ale to też albo są pogodzone na zasadzie, no dobra, jakoś żyjemy dalej, udawajmy, że jest normalnie, albo są właśnie, mają kręćka na własnym punkcie i, i to nie jest zabawa dla innych osób, nie, to nie jest zabawa do obserwowania tego, to nie ma być impreza na zasadzie o fajna impreza noworoczna, seks, narkotyki, alkohol, muzyka, tańce i sztuczki. Rzeczywiście to, czego mi brakowało, to trochę sztuczek magicznych, bo one były bardzo fajnym elementem pierwszego filmu tego oryginalnego i remake'u sprzed roku, ale za to powrót iluzjonisty dla mnie no to jest bardzo fajne zaskoczenie i świetny motyw. Znowu w tej roli Tim Rozon i on jest super, zwłaszcza w tej pierwszej połowie filmu. W drugiej połowie tam kilka rzeczy trochę się rozjeżdża, ale jak on tutaj powraca, jako ten taki już niepewny siebie magik, tylko taki trochę jednak przybity, zdołowany, wkurzony, nie? On w pierwszej części też był taki ironiczny, miał fajne one-linery, teksty, ale tutaj do tego dochodzi, dochodzi ta trauma sprzed roku. Jak on na przykład wchodzi tam w konfrontację z pewnymi bohaterami, na przykład jak rozmawia z tą Pet, która teraz chce lajki zbierać, tak? Na tym, że rok temu była w tym pociągu, chociaż tam nic nie zrobiła. I on jej mówi, że życzyłby sobie, żeby Karnę, czyli ta zabójczyni z pierwszego filmu, Morderczyni, zrobiła przysługę światu i zmazała ten tępy uśmieszek z jej twarzy. No to <grytanie> ja wtedy po prostu biję brawo, nie? I on tutaj gasi ją tak kilka razy po prostu jak peta i prawie jego każde wejście jest naprawdę spoko. I to, co mi się też podoba, to to, że jednak utrzymaliśmy te kostiumy. One tutaj nie są jakoś mega wykorzystywane, ale są i moim zdaniem fajnie budują napięcie, no bo rzeczywiście, i, i o tym mówiłem wcześniej, nie, że mi się podoba, że morderca nie jest charakterystyczny, że zawsze jest w jednej masce, tylko że w gruncie rzeczy czasami po prostu ktoś gdzieś stoi... W w tle i ty nie masz pojęcia tak kto to jest i od samego początku jak Alana wchodzi do pociągu to to też czuć nie? że mijają cię ludzie w tych maskach i tutaj nawet tych kostiumów nie ma jakoś szczególnie dużo i one nie są jakoś mega kreatywne, ale nadal. Sam fakt, że część osób jest bez twarzy, nie, że jest w jakiejś tam kapocie, kostiumie lateksowym czy innym i ty nie wiesz, kto to jest w kontekście właśnie slashera i w kontekście też tej traumy, no dla mnie już za to plusik, bo ja czuję ten klimat, czuję właśnie to zagrożenie, napięcie. Jeszcze mówię, że jest mało kreatywnie, bo te kostiumy właśnie na początku tam ich trochę więcej miga na peronie, jak wchodzimy do pociągu, potem jest ich mniej raczej, i tam pojedyncze osoby mają maski, ale na przykład jak Alana mija dziewczynę, która akurat ma twarz odsłoniętą, ale ma taki kostium, że jest cała jak gdyby w sztucznej krwi, cała taka zakrwawiona, no to Jezu... Świetna no tak, zasięga. ale wiesz, w pierwszej części te kostiumy odgrywały rolę taką, że morderca się faktycznie chował, zabijał daną postać i był w jej kostiumie i nikt na to nie zwracał uwagi, każdy myślał, że to jest ta postać. Tutaj jest przynajmniej jedna scena, taka trochę głupia, jak główna bohaterka wychodzi i widzi gościa zabijającego chłopaczka, wraca... No dobra, ona sobie to tłumaczy, że miała wizję, bo tam z jej głową też nie jest do końca wszystko w porządku, ale potem wychodzi, widzi tego mnicha w masce jaszczura. I tą dziewczynę, która chce się z nim bzykać. I ona mówi, tu właśnie doszło do morderstwa, on zabił tego chłopaka, a ta dziewczyna, nie no, co ty, głupoty gadasz, nie? A, i, I główna bohaterka mówi, no to zdejmij maskę. No i to powinno być jednak pociągnięte, no zdejmij, no czemu nie zdejmiesz, nie? Mhm. A, a, a ta, nie, nie, nie, co ty, nie zdejmuj, Ale właśnie to chodź, mi się, ja się podobało, że to ta dziewczyna nie. powiedziała, nie, to to nie było. No, no, a... było, ale... A ta wtedy odpuszcza, nie? do spoko. A morderca spoko. właśnie od razu wziął rękę do maski, nie? I ja tak mówię, oho, czyli albo eskaluje, albo coś wykombinują, nie? I, i nie, wiadomo, to jest grubymi mi szyte, ale mimo wszystko podobało mi się to, że morderca jak gdyby wziął ręką od razu do maski, nie? Ale wiesz co, to, to mam, nie wiem, wrażenie, że szukasz pozytywów trochę na siłę, bo znów, nawiązując do jedynki, tamte kostiumy mi działały i uważam, że tamto wypadało naprawdę w porządku. Natomiast tutaj mi się to nie podoba z dwóch powodów. Jakby raz, to jest ta kwestia, że to nie ma specjalnie dla mnie sensu, bo tutaj tych przebrań jest mało i ja tego nie czuję. Yy, jeszcze po tym komunikacie od naszego ochroniarza żadnych przebrań to, to w ogóle już yy, tego nie rozumiem Ale wiesz co, to i to mnie trochę nie? irytuje. Być go no, no ja wiem, no i no, no, kilka no, no, osób no, tak, się no. nakręci, się przebierze, reszta wywalone, nie? No no tak, no ale, no, no ale właśnie tam co do zasady ludzie nie są poprzebierani, bo mamy trzy osoby przebrane tak naprawdę jedyny fajny pomysł z tymi przebraniami to moim zdaniem jest ten motyw z morderczynią mhm. z pierwszego filmu, tak, to to jest naprawdę fajna scena, bo wydaje mi się, że w ogóle w kontekście całego tego motywu głównego, czyli właśnie pociągu naładowanego fanami true crime, to to była jedna z niewielu scen, które naprawdę na mnie jakoś tam podziałały i, i uważam, że to było pomysłowe i ciekawie No bo to jest rozegrane. mega wątek. No natomiast właśnie... do miejsca, gdzie ktoś zabijał no rok tak. temu, przebierasz się za tę postać i biegasz z siekierą. No jeszcze to pochodzi. fajne jest. To jest, no. coś, yy, to jest jedyna rzecz nowa, bo reszta to jest odtworzenie jedynki, co, co też ma sens. Nie? No ludzie mhm. pobrali te maski, które wtedy używał morderca nie? I, mhm. i one tu są no tak, ale, ale właśnie na przykład ta scena, którą Ty Mando przywołałeś, miałem dokładnie to samo powiedzieć, no dla mnie to jest niestety już taka slasherowa głupota ale taka w tym negatywnym sensie, bo dla mnie tutaj to jest to nie ma prawa się zdarzyć jakby taka scena, no mamy Alanę, która przeżyła to co przeżyła mamy inną postać, która też jakby była świadkiem tych konkretnych wydarzeń i tak naprawdę no one obydwie przechodzą do porządku dziennego, że mamy gościa w masce i hej ho, tutaj zaraz będzie bzykanko, olej, maskę i jazda w długą, nie? To, to, to jest coś, co mnie wytrąca już z jakiegokolwiek zawieszenia niewiary w tym filmie i mówię o tym, że tutaj to nie działa i podkreślam, że działało w jedynce, no bo właśnie no, tam był zupełnie inny klimat, no, tamte stroje, one były bardzo mocno zakorzenione jakby w całym tym feelingu i pomyśle na film, nie? A tu tutaj tego, tego nie widzę. No to jest takie trochę dla mnie bezmyślne odtworzenie tych patentów, które zastosowały w jedynce, no tylko, że to na mnie kompletnie nie działa w dwójce. Znaczy nie, no bo to ma sens, nie? To ma sens, że oni pobrali te maski i że w nich niektórzy chodzą, bo tak to by było i, i, i to ma sens w tym filmie, no poza tą jedną staną, o której mówiliśmy, ale, ale ja, ja się tego jakoś bardzo nie chcę czepiać też, bo to nie był jakoś największy problem dla mnie. Mówiłeś o magiku, że jest fajny. <shrud> dla znaczy, zgadzam się, OK, to co tutaj przywołałeś jest OK. tylko no, Jerry mówił, że nie czuję tego krzyku, ja go tutaj czuję, bo dla mnie magik to jest taki bieda Dewey. E Zresztą nawet e jest tak samo prowadzony w końcówce każdego z filmów na razie, bo dostaje tyle ran, ale zawsze jakoś przeżyje. W jedynce przecież on zginął i, I w zasadzie zginął i teraz nagle się pojawia żywy i wszyscy, o ty żyjesz? Nie wiedzieliśmy, przez rok nie wiedzieliśmy, że ty żyjesz, e a jak ty przeżyłeś, on, magik, nie zdradza swoich sztuczek. Ale to też jest fajne. I tę te część też przecież w tej części też go nie oszczędzają, także to jest taki Dewey, ale taki, taki z Ligi Okręgowej, tak jak, tak jak główna bohaterka jest Sydney z B-klasy. No. Ale jak na ten film, okej, okay, on był jednym z jaśniejszych punktów, bo w zasadzie tylko główna bohaterka i on, to była takie... Takie, takie normalne spotkanie ofiar, które coś przeżyły i, i, i inaczej do tego podchodzą, znaczy podchodzą do tego naturalnie, a nie tak jak pozostałe laseczki, które się tutaj mm -hmm. pojawiły i, i pan prezes. Znaczy, no Magik był fajny w jedynce i tutaj też jest moim zdaniem dobrą postacią. I on nawet, ja bym powiedział, wypada. Po prostu najciekawiej, bo też najbardziej wiarygodnie z całego towarzystwa, bo yy, ja trochę akurat do wątku Alany yy, też... Yy... Mam jakieś uwagi, bo no nie wiem, to, to, to nie jest moim zdaniem specjalnie dobrze poprowadzone, znaczy, ale jest... to też może być kwestia tego, że Alana jako y, też casting, y, nie, nie, ona nie, nie wiem, nie, nie pamiętam, żeby mnie jakoś irytowała w jedynce, a tutaj no wypada źle i mam Wszyscy wrażenie, że właśnie jedynce. przez to, że ona. Słuchałem niedawno. No t... No to, to tak, to być może po prostu to jest jednak ten poziom aktorstwa, bo jeszcze przez to, że ona jest zestawiona właśnie z magikiem, który akurat fajnie wypada i on jest naprawdę Ale ona jest zestawiona z CD, która też ma więcej charyzmy. Abstrahując od tego, że ona tutaj jest tą postacią, która sobie no, porodziła, to, to pewnie... to ja myślę, że to jest trochę tak, tak. kwestia aktorki, a trochę pisania Alany, bo ja, ja mam, ja nie pamiętam, uh -huh. czy mówiłem tego rok temu, ale ja Alana jakoś źle wspominałem, jak tylko włączyłem ten film. Ja tak zobaczyłem, o Boże, ta laska wraca, nie? W sensie, tak to ledwo pamiętając jedynkę, nie? To była moja pierwsza myśl w scenie otwarcia, gdy my ją tam widzimy na jakimś zaliczeniu w tej szkole medycznej. I ona potem, e, w sensie, ciężko mi to ocenić, bo to nie jest tak, że ona jest niesympatyczną postacią, ale coś mi w niej nie leży i jako postaci, i jako aktorce i to przeciwstawienie jej, to jest fajny wątek. To, że mamy te różne radzenia sobie z PTSD, to, że mamy tę Alanę Wrak, która ma jakiś atak paniki w którymś momencie, to nie jest dobrze zagrane, tak? I to też jest trochę, myślę, problem wynika z tego, że to jest jednak slasher rozgrywkowy, a tu nagle mamy takie poważniejsze tematy i twórcy trochę nie umieli tego połączyć, żeby ten Klimat się zmieniał, tylko to wypada kampowo. Jak ona ma tak paniki, to my powinniśmy jej współczuć. Nie? To powinna być scena na zasadzie z laska, to była najgorsza decyzja w twoim życiu, i teraz po prostu boże, przykro. Nie? A ja nie czułem w sensie jakiejś dużej empatii z nią. W sensie no, rozumiałem, że postaci w tej sytuacji jest ciężko, ale właśnie nie, nie współczułem jej. Nie? I Moim zdaniem, film trochę nie potrafi połączyć tych poważniejszych wątków, tego dramatu postaci, z tą jednak rozrywkową no, nawalanką z mordercą, ale samo to, że mamy różne typy radzenia sobie z tym, to jest ciekawe, tylko właśnie my też idziemy strasznie w takie ekstrema, bo mamy ten Pat i Mary, które właśnie totalnie mają wywalony, w jasne dla nich to nie jest aż taka trauma, nie, więc przez to one mogą sobie robić z tego imprezkę, mogą sobie nakręcać lajeczki, kręcić jakieś tam rolki na Insta, czy na tę nową aplikację, czy coś streamować, tylko, że ta totalna bezmyślność nie? niektórych postaci wobec innych, ten taki właśnie totalny brak empatii, ale to na poziomie nawet nie zero, tylko minus 10. jak właśnie mamy te dwie laski, tę Azjatkę i właśnie PET, no to one przecież się one są tak bezczelne, tak głupie i tak bezkrytyczne, że to, to, to jest naprawdę no, koniec skali totalnie I, i to się trochę gryzie, nie? że nie ma jakiegoś takiego lekkiego wyśrodkowania. Moim zdaniem gdyby PET była mniej kampowa i ta Druga dziewczyna e, od tej apki, nie, która stoi na imprezie, właśnie wszystkich prosi o te autografy i, i też jest taka totalnie antypatyczna, że gdyby one były trochę ułagodzone, e, to wtedy na przykład może wątek Alany też by lepiej wybrzmiał. No i gdyby był lepiej zagrany, być może. Znaczy fabularnie ma to sens, nie? No bo w takim miejscu pojawiają się takie osoby, tylko to się po prostu nieprzyjemnie ogląda. Tak, ale wiesz, jeżeli masz takie osoby w takim miejscu, to co robisz? Nie rozmawiasz z nimi po prostu. Nie, One powinny być natychmiast wykluczone. Dla mnie to, że ktokolwiek rozmawia z Pet w tym filmie, e, to jest absurd. Nie? W sensie, to jest dla mnie głupota scenariuszowa, że oni w ogóle z nią prowadzą jakikolwiek dialog. Wszyscy powinni, po prostu, jak ją widzi, widzą, to powinni się odwracać plecami albo zmieniać wagon i znaczy mi się wydaje, że tutaj problem tego scenariusza i tego filmu leży trochę w tym, że my absolutnie nie mamy szans w zasadzie kogokolwiek tutaj polubić i z kimkolwiek empatyzować, bo jednak ja mam wrażenie, że to, że to jest tak bezpośredni sequel... Trochę niestety nie działa właśnie dlatego, że niby wracają postacie z jedynki i to całkiem spora ich liczba, ale tak naprawdę no, magik robi niewiele. Yy, Alana, no, tak jak z, z przed chwilą powiedzieliśmy, jej wątek jest... Yy, Delikatnie rzecz ujmując, dyskusyjny, a cała reszta to są postaci pociągnięte tak grubą kreską, że tutaj po prostu no nie ma jak tych postaci poznać, nie ma jakich, nie wiem, zrozumieć jakichś ich motywacji, nie ma jak z nimi empatyzować. No a umówmy się, że. Okej, okay. to tak może być też w niektórych slasherach, ale no to wtedy trzeba zastąpić to czymś innym. Nie wiem, dać fajne sceny morderstw, dać fajnego mordercę, zastąpić jakby ten... To, to takie mięso armatnie, które jest kompletnie nieciekawe jakimiś innymi fajerwerkami, a tutaj no właśnie nie ma ani jednego, ani drugiego moim zdaniem, bo, bo problemem jest to, że te postaci są nieprzyjemne, tak jak były nieprzyjemne w jedynce, ale te w jedynce one były... Jakieś charakterystyczne i my tam jednak mieliśmy jakieś motywacje, jakieś konflikty, no bo było to pokłosie tego pranku, które gdzieś tam było tym, taką trucizną, która sączyła się w całej tej grupie. I, no, I mnie wkurzała tam ta ekipa, ale i tam rozumiałem trochę też dlaczego to się tak nieprzyjemnie ogląda. No a tutaj mamy z jednej strony te postaci, które są sprowadzone do jednej cechy, czyli że są po prostu true-crameowymi frikami i po prostu chcą mieć sweet -focie z... Final Girl i, i to wszystko. Z drugiej strony właśnie ta ekipa osób, które przetrwała, no one też, no, no nie wiem, ten chłopaczek, który jest chyba głównym organizatorem tej imprezy, to nie, nie wiem kompletnie nic w zasadzie tutaj nie ma do roboty te nasze dwie dziewczyny przyjaciółki no jedna szybko schodzi z planszy druga no też w zasadzie jest dosyć irytująca i my się o niej nic nie dowiadujemy poza tym że właśnie no, robi te lajki no ale to znów to jest jedna cecha no i, i, i to po prostu moim zdaniem właśnie dlatego też trochę ten film tak działa jak działa czyli, czyli słabo na mnie przynajmniej ale znowu to co tutaj zostaje dla mnie no to to chudany nie? w sensie to zastanawianie się, kto i dlaczego zabija i ja wam powiem, że mnie autentycznie to przeciągnęło przez cały film tak w miarę sprawnie. Mamy Było kilka momentów, gdzie ja czułem autentyczne napięcie, na przykład na samym początku gdy mamy to nawiązanie do scen e, sprzed odjazdu pociągów e, z remake'u i z oryginału, e, no to ja tam siedziałem jak na szpilkach, nie? I tak się zastanawiając w końcu ktoś zginie czy nie zginie, gdy mamy właśnie postać krążącą wokół tej naszej kolejki. E, potem w środku filmu jest taki moment, gdy się rozchodzą po pociągu i tak e, trochę tam było ekspozycji i czuć, że zaraz coś musi eskalować i to też właśnie niby nic się nie dzieje przez moment, no w końcu rzeczywiście eskaluje, ale mnie się to oglądało bardzo przyjemnie e, i potem na przykład przykład, gdy trafiamy do tej kabiny konduktora, gdzie jest ta taka klatka ochronna, nie? No to tam też ta scena kończy się dosyć głupio, ale sama ta sekwencja dla mnie była emocjonująca i to zastanawianie się właśnie też, kto zabił, gdy tam poszczególne postacie... No bo ten film też gra tym, że on pokazuje na przykład, że dzieje się morderstwo i potem przenosi nas do innej sceny i ktoś na przykład wchodzi do tego pomieszczenia albo kogoś nie ma w tym pomieszczeniu. No i chodzi o to, żebyśmy się zastanawiali, czy po prostu tej osoby nie ma, bo cokolwiek, bo pije drina w pokoju, nie w pokoju, tylko w wagonie obok, jest w toalecie, czy nie wiem, wiąże buta i się schyliła i nie widać w kadrze, czy jej nie ma, bo jest potencjalnym mordercą. Mamy jakieś tam mini śledztwo prowadzone przez jedną z postaci i mnie się to oglądało przyjemnie. Nie jako, super super film, który rewolucjonizuje cokolwiek, tylko po prostu naprawdę wszedłem w to, jak ciepły nóż w masełko pupy mi nie urwało, ale śledziło mi się to przyjemnie i na koniec sam finał nie wiem, może dałoby się zrobić jakiś lepszy, ale jakoś go kupuję. Tak? jedyny jaki mam problem z tym finałem, to to, że po scenie z klatką po jednej z konfrontacji, tam się dzieje coś, z czym ludzie bardzo szybko przychodzą do porządku dziennego, a nie powinni. I potem właśnie to rozwiązanie zagadki, kto jest mordercą, ono jest nam pokazane na zasadzie, że bohaterowie mają jakiś dowód, i to jest taki po prostu no, rzeczywiście oczywisty dowód, nie? taki stuprocentowy nie do podważenia. I on istniał w świecie przedstawionym już wcześniej, więc nikt na niego nie zwrócił uwagi, nagle na niego zwracają uwagę. To dla Albo mnie. Albo stop klatkę zrobili, to, że w ogóle to się tak zatrzymało. Dobra, dobra. <śmiech> Wiesz co, po pierwsze, nie doświadczyłem w tym filmie siedzenia jak na szpilkach, to tak, żeby było jasne. Ja trochę brałem pod uwagę przez cały film, bo jako, że te filmy były kręcone pewnie równolegle, bo one mhm. pewnie były razem kręcone i, i znów, tak jak w Krzyku, to jest rzadkość w Slasherach, że wraca tyle postaci y, do drugiego filmu, y, to ja jednak brałem, przez cały film myślałem, że ta, no w sumie nie wiem, no bo to spoiler będzie, mhm. że ta matka się pojawi. No. No ona nie bez powodu otwiera oczy w ostatniej scenie w jedynce, więc to było dla mnie, w tym przypadku raczej zakładałem, że będzie tak. Tak było przecież właśnie w trzech pierwszych krzykach, że tam no, motywacje morderców były powiązane ze sobą. To dopiero po przerwie, gdy była czwarty czy piąty, to te motywacje trochę inaczej działały. Więc ja brałem pod uwagę, że tutaj morderca jest gdzieś w tle. Ale cały szablon, cały schemat, te dwa filmy i chyba też oryginał, ale oryginał aż tak nie pamiętam, jest jednak trochę podobny, bo... No wiedziałem, do, jakimi krokami będziemy szli. Że będą nam sugerować kogoś, że zrobią udawany finał, tak jak było to w jedynce e, i teoretycznie pokonanie mordercy, tak jak było to w jedynce. Mhm. A potem nagle znajdą jakiś dowód, tak jak też było to w jedynce, bo w jedynce też znaleźli zdjęcia i okazało się, o kurczę, to jednak nie był morderca. I tu jest to jeden do jednego tymi checkpointami, tym schematem idziemy. E, natomiast e, samo odkrycie kto jest mordercą, to jest jeden do jednego krzyk cztery z kolei. Czyli y, <śmiech> przeskakujemy o te ileś tam lat i, i to jest dokładnie to samo, e, co w krzyku 4. No nie to, żebym ja był jakoś bardzo niezadowolony, nie, ale tak bez szału trochę. No ja mam ten problem z finałem, że ja totalnie nie kupuję y, motywacji y, stojących za mordercą. Y, bo y, dla mnie jednak w slasherze to, to jest... Y... Rzecz dosyć istotna, i ja lubię te gierki, te wywlekanie przeszłości, te łączenie kropek, te historie, właśnie, które gdzieś tam nagle wychodzą, że bohaterowie są jakoś połączeni i że coś za tym stoi. Dlatego i jedynka, i ten remake dla mnie były ok, no bo one realizowały właśnie ten taki klasyczny schemat. Tutaj mamy co innego, tak jak Ty Mando sugerujesz, bardziej idziemy w kierunku krzyczu, krzyku czwartego. No Co też poniekąd jest naturalne, no bo tematycznie ten film jest właśnie trochę w tym zanurzony. Nie? Czyli znów social media, fascynacja mordercami i, i też ofiarami, tak dalej, i tak dalej, więc to by było ok. Natomiast no, ta egzekucja. W porządku, natomiast no, tak jak cały ten film dla mnie nieprzekonujący, bo ja trochę, jak się kończy ten film, to ja się zacząłem zastanawiać, a co by było, gdyby nie pokrzyżowano planów tutaj postaci, czy postacią, które za tym wszystkim stoją? Co one tak naprawdę by chciały ugrać? Sławę? No okej. Okay. Jakby wiemy z filmu, że w zasadzie to, to jest coś, co już jest na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba do tego iluś tam tych morderstw. Te morderstwa przez to no też nie się no, stają no, trochę takie no, bez znaczenia. I co, nie no, właśnie bo moim zdaniem bardzo dobrze to widać i czuć, bo mamy bardzo istotne konflikty też z tym związane. I to ci pokazuje całkowicie motywację i tak dalej. No, Jack, nie, nie, ja kompletnie tego nie, nie kupuję, a do tego jeszcze... Nie ma właśnie tego, czego oni właśnie... chcą, dlatego... Nie no, mm, rzadko to mówię, ale tym Szymas. No, no to ja wam powiem może w sekcji spoilerowej, bo nie chcę tutaj walić, po, po wyjaśnię o co chodzi w dwóch zdaniach, dlaczego ja tego nie kupuję, a w tym momencie, to mówię, to tylko mogę powiedzieć tyle, że to dla mnie ten film ok, ale, ale mimo wszystko jakoś tam rozczarowuje. trzeci film? Nie. Tego <laughs> Tego Flight? Nie wiem. Znaczy... <laughs> no nie wiem, jak to zarobiło. Te dwa, te dwa pierwsze powstały razem. Nie wiem. to, to Dla mnie to nie jest problem. Znaczy na moje ten trzeci film może być, wiesz, tak jak Piątek 13.3, tak jak, 13, 3, tak jak e, e, Koszmar z ulicy Wiązowej 3, czyli zupełnie inne postaci. To, to można doić, jeśli się ma pomysł, ale na razie tego pomysłu jakoś nie, nie przekazali mi twórcy. Znaczy ja się nie spodziewałem, że to powiem, bo pewnie rok temu miałem ogromne wątpliwości jeszcze przed seansem remake'u, ale e, dla mnie to było naprawdę bezbolesne i mnie się umiarkowanie podobało. Nie, to nie jest do polecania na zasadzie dobry horror, nie? E, czy coś takiego, ale właśnie jako film, tak żeby obejrzeć na luzie w jakiś y, nudny wieczór, czy na imprezie, żeby puścić y, i tyle, moim zdaniem w porządku. E, I ja bym obejrzał, czy, a, czy w sensie gdyby powstał, to bym obejrzał, nie że jakoś się go domagam, czy coś takiego. No ja też bym obejrzał, ale z tą obsadą bym chyba nie chciał. Nie, ale to właśnie to ja do tego chciałem nawiązać, bo y, powiedziałem to na początku. Według mnie to nie jest tak, że to jest y, jakby cały pomysł na serię do zaorania. Tylko niech oni y, tym gościom od slashera dadzą wolną rękę, zmienią ekipę na taką, która chociaż minimalnie potrafi grać i y, dostaniemy coś fajnego, no bo slasher pokazuje, że oni wiedzą jak się kręci slashery, wiedzą o co w tym chodzi, slasher mhm. jako serial. A tutaj tego nie pokazują I, i wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia y, nędznych aktorów, pewnie zerowego budżetu y, i jeszcze ograniczeń jakichś niezrozumiałych dla mnie streamingowych, gdzie y, niby to ma być krwawy slasher, ale to jest skręcone w stylu PG-13. Y, y, I po prostu no to jest problem, bo tak tutaj tak naprawdę mamy jedną scenę, która mi się nieco skojarzyła, że to tak o, ktoś... Ktoś przygapił, że to ci goście od slashera, jak mamy scenę z tym e, hakiem i z jelitami, no to, to, to tak o, tu miałem, o okej. Okay, akurat to, ta to scena biedna, biedna czu... była, nie no to scena wbijania biedna noża w szyję, ta ale... była w sumie najmocniejsza chyba. Nie, ona była biedna, ale chodzi mi o to, że była taka najmniej poprawna, taka w sensie jakiejś takiej poprawności i, i yy, yy, takiej grzeczności całego tego filmu. Nie? To, to była jedyna taka scena, co, co stwierdziłem, ok, że to tutaj zrobili coś innego. A ona nie była dobra, no ale cały ten film moim zdaniem nie jest dobry. Także jakby im dali wolną rękę i powiedzieli nakręćcie coś, ale daliby im może więcej budżetu niż na catering, to, to myślę, że może byłby to lepszy film. Ale w takiej wersji z tymi postaciami i, i według tego schematu to ja naprawdę nie chcę trzeciego filmu, bo uważam, że dwójka jest słaba. Jedynka do obejrzenia, dwójka. Ja bym chętnie nie. zobaczył jak iluzjonista wsiada i nieważne czy do pociągu, autobusu, motorówki, na statek rejsowy czy samolot. Dla mnie znaczy pewnie ten kolejny film byłby, mógłby być słabszy jeszcze, ale z drugiej strony byłby pewnie przewidziany jako nowa produkcja z nowym budżetem i tak dalej, bo tutaj możliwe, że był budżet na dwa filmy od razu i że rzeczywiście to, co no, zostało, to nie być. to mhm. poszło na drugi film, bo braki budżetowe ja też czuję, nie? Właśnie, że kilka rzeczy można by podkręcić i ten film by zyskał. E, scenariusz no jest jaki jest, ale moim zdaniem jako taki rozgrywkowy filmik ma no spoko. No dobra. Ja powiem wam, że rok temu też tak przewidywaliście, że ten drugi film będzie lepszy, bo oderwą się od scenariusza oryginalnego i będą mieli wolną rękę i będą mogli sobie poszaleć. A ten drugi no, film tak, ma lepszą tak. ocenę, na przykład na IMDb średnią. No, ja tego nie rozumiem. Ja, ja te, powiedziałem to wczoraj Mando, że jak on z kolei mówił, że jest gorszy, to ja mówię, Ej, przyszedł, ma lepsze oceny. I teraz <laughs> po seansie nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo, bo moim zdaniem naprawdę ten drugi film jest filmem zdecydowanie gorszym. Ale może dosz, to wynika z tego, ocenie. bo tak jak mówię, dla mnie dwó ta dwójka jest bezbolesna, a jedynkę jednak pogównujesz z oryginałem. Nie? I po prostu w porównaniu tam okej okay, kilka rzeczy wypada fajnie, ale jednak oryginał też z jakimś kultem i może dlatego te oceny są takie, a nie inne, nie? Że dwójkę oceniają no, ludzie może... na zasadzie po prostu właśnie obejrzeli wieczorem, weszło bezboleśnie, no to tam dają pięć, y, sześć, nie? Coś takiego. A jedynka jednak jest, no przez ten kontrast gdzieś tam... No oceniana ciutka niżej. No dobra, no to kończymy strefę bezspoilerową. Wszystkim życzymy udanej zabawy sylwestrowej. Nie takiej, jaką zaliczyła Alana w jednym czy w drugim filmie. Tylko serio, bawcie się dobrze, odpocznijcie. Zakończmy ten 2023 i wejdźmy w 2024 z uśmiechem. A my przechodzimy do strefy spoilerowej. Uwaga! Spoiler! Piękne życzenia składałeś, nie chciałem ci przerywać. Ten W pierwszym filmie to Halloween. Pamiętaj Halloween, nie Sylwester. Teraz jest. Sylwester. Ale impreza też była na Halloween? No tak, tak, tak. Aha. Tak, Tak, był, tam było Halloween. Dlatego też te daty tak się zgadzały, nie, że było pierwszy film na Halloween, drugi na Sylwester. Ale tak tylko krótko, bo ja spoilerowo to naprawdę mam jedną rzecz do skomentowania, przy której tak kluczyłem. No, dowiadujemy się, że to nasza własna na lajki -like bohaterka jest morderczynią i ja mówię, że ja tego nie kupuję, bo ona w zasadzie już tutaj czerpie profity ze swojej sławy i ja nie za bardzo widzę jakby taki związek przyczynowo-skutkowy na zasadzie więcej morderstw, więcej kasy. W sensie... Nie, nie kumam tego Ale to nie planu, chodzi o morderstwa, no bo... tylko chodzi o to, żeby ona została final girl. I to pada właśnie w tej rozmowie, no, że ona była nikim, ona była na miejscu. I to jej wypomina kilka no, osób. Bo... I ona jest, wiesz, takim aktorem no, z Gwiezdnych okay, Wojen, który ale... przyjeżdża na konwenty, no bierze tak, pięć ale dych, właśnie, a ale zagrał jedną ona scenę. I tak... A teraz ona została no final tak, girl. Ona i tak... to podała już we wiadomościach swoich, że zabiłam mordercę, zanim ktokolwiek zareagował, ja jestem teraz tą, która przeżyła a, i zabiła. A, w tym sensie. I to ja Okej, jestem teraz dobrze, gwiazdą. Dobrze, no, tak rozumiem, było, rozumiem wiesz, waszą w tym tylko Okej. nie do końca tak samo, no bo tam kuzynka Sydney żyła przez całe życie w cieniu Sydney, a to ona chciała być gwiazdą, tylko, że tam y, przez, w filmie raczej nie było sugerowane, że ona mhm. jest taką lajkową, nie? To dopiero w końcówce, że ona chce się pozbyć tego bagażu Sydney, który jest zawsze w rodzinie i wszędzie był i, i chce ją zabić, a teraz ona zostanie tą gwiazdą internetu, nie? E... A ja już wiem, dlaczego ja tego nie Małem, bo ja po prostu czasem zapominam, że jak było w jednej piosence, kiedy mam co chcę, to więcej chcę. Bo ja po prostu yy, widziałem, że ona i tak na tym zarabia, i tak trzy pyla i tak nie dalej. Jak 10 więc... to ona bierze tak, jak wiesz, jak. Yy tak, A, tak, tak, nie, no mówię, rozumiem teraz już rozumiem w Pałacu Dżaby, ale to ja nawet nie wiesz, czy bierze, nie? ona woła i co wtedy jej Lucy mówi tyle to mogłabyś zawołać, jakbyś była Alaną, nie, właśnie o to chodzi więc ona jest po pierwsze w cieniu tamtych innych ona by chciała być nie wiadomo kim ale przecież i Alana jej mówi nie masz bladego pojęcia, co przeżyłam, nie wiesz kim jestem nic o mnie nie wiesz w ogóle i odwal się Lucy jej mówi, tak właśnie nie jesteś tak naprawdę Final Girl, ani nikim, iluzjonista jej mówi właśnie takie rzeczy, nie, i tutaj nawet Mary mówi, że no właśnie Pet jest pogąbana i tak dalej, mimo że jest jej psia psinie, więc tak naprawdę moim zdaniem Pet nie osiągnęła nic, ona stara się coś na tym ugrać. Ona stara się budować tę swoją markę, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało w tym momencie, ale ona jest prawie, że nikim, nie? Ona jest taką po prostu influencerką, która ma tyle lajków, co my na Facebooku czy Instagramie. Może... To jest taki, wiesz, Cotton Weary, nie? Z krzyku, że znów nawiąże. Który chce mieć więcej. I on chce być gwiazdą. No, no dlatego mówię, okej, okay, to, to, to wyjaśniliście mi, okej, okay, rozumiem, akceptuję. Po prostu ja założyłem i że widziałem już to, że ona i tak już coś na tym zyskała i dla mnie skórka jest niewarta wyprawki w tym momencie, no bo jednak pozabijać kilka osób dla paru lajków Ale to nie dla paru to... lajków, właśnie o to chodzi, że to jest jedyny sposób, żeby to eksplodowało, bo ona widzi... No już zrozumiał. Już no, no, zrozumiał. Przebudując już markę i Ro tak jest nikim naprawdę, nie, rozumiem. No to, to rozumiem, nie, po ludzku nie akceptuję, ale rozumiem, tak. I po prostu i tak jakby po prostu dla mnie to też pokazuje jak ten scenariusz jest yy, I, no dosyć ale dla mnie słabo poprowadzony, bo ja tego to wyjaśnia nie wyczułem, nie. Yy, też te niektóre absurdalne sceny z Alaną, bo ja, ja to oceniałem negatywnie, no bo w trakcie seansu to się wydaje absurdalne. Nie czemu ta yy, Pet jest taką właśnie jakąś yy, socjopatką, <śmiech> yy, yy, yy, I czemu właśnie ona tak źle traktuje ten las Przecież wie, co tam ta przeżyła. No, dlatego, bo jest zazdrosną, idiotką, która po prostu nie ma emocji. Ona jest socjopatką, psychopatką i tak dalej. Dlatego się tak zachowuje, nie? I, i to moim zdaniem właśnie pod, pokazuje, że ten konflikt jednak jest jakoś tam sensowny. Okej, okay, trochę przerysowany, no bo ten film. Yy, no, wpada trochę w takie kampowe nuty kilka razy, ale jednak to nie jest wzięte z kapelusza i moim zdaniem właśnie to na tym zyskuje i to, że Alana tam trafiła to też fajnie pokazuje, że być może pet tak to by zabiła jedną osobę a potem albo nawet może tylko jedną i by powiedziała, że to był morderca, który chciał mnie zabić nie? i może by jej to wystarczyło ale że tam jest Alana to może stwierdza no nie, to ja muszę podbić stawkę tak nie mogę być od niej gorsza, właśnie tutaj musi być rzesie w tym pociągu i ja na koniec uratuję dzień i to też wyjaśnia bo e, jak jest ta konfrontacja przykladca ona się kończy tak trochę głupio, nie? że właśnie Pet bierze ten e, taki szpikulec, nie wiem jak to się nazywa, nie? to ten kijek z tym takim hakiem na końcu. Taki bosak kto się o, chyba się nazywa, nie? No, no. <laughs> nie wiem. W każdym razie, że ona tak to, to się wydaje też absurdalne, nie? że ta, ta mała no nie, dziewczynka. Nie, no bo wcześniej atakuje magik, nie? Ten, aha, że mała dziewczynka, myślałem, że sam atakuje. Ale nie to, że ona w ogóle się pierwsza schyla po siekierę nie? i podaje ją magikowi, a potem właśnie, że bierze ten harpun, bosak czy coś. i... i... To w sumie to, że podaje magikowi bez sensu. Może, on, sama z tą o, może to on dowodnie wziął, nie? No ale w sensie wiesz, tak patrzysz, co się dzieje i tak nie kumasz, nie? I, ale to mi się podobało, bo było napięcie. To, jak to nagle skalowało, to było takie ej, laska zabiła drugą i sobie niczego z tego nie robi, nie? No to to było dla mnie mega podejrzane, nie? I nie ma żadnej traumy, nic, nagrywasz ten filmik, to ja uratowałam dzień, to what the fuck, w sensie nikt się tak nie zachowuje, no nie ma opcji. Nie, znaczy, to no proszę Cię, to, to tu też będzie to już... twist. No bo to mówię, to jest ten e, schemat, nie? Że my mamy pierwszego mordercę, który nie jest mordercą, no to jest schemat To wiem, sceny. ale mi chodziło e... o to, że z punktu widzenia, nawet po prostu wiesz, e, obserwatora, który nie ogląda filmu, tylko kogoś, to po prostu, wiesz, zna te wydarzenia, to to było Jezus, weźcie się tą laską, zajmijcie, bo coś nie, gra. ale ja nawet nie pomyślałem eee. te... wtedy, że to ona eee, musi być modelcą. Ale akurat ona naturalnie gra to, bo chodzi o to, że ona nie była ofiarą w pierwszym filmie. Tam jej rola ograniczała się do tego, że ona chciała przespać się z Mo, z tym chłopakiem głównej bohaterki i prawie jej to wyszło i to było wszystko. Ona nie doświadczyła w ogóle ataku mordercy, więc ja w sumie to odbieram naturalne, jakkolwiek porąbane by to było, że ona na tym chce teraz ugrać, bo ona nie ma traumy z tamtych e, mm -hmm. czasów, e, więc to jak ona się zachowuje teraz w internecie i że na tym buduje teraz swoją sławę, dla mnie jest naturalne. Nieprzyjemne w oglądaniu, ale naturalne, e, i nie wiem czy jest tak jak mówisz że, że może nie planowała tak bo jednak zrobiła tą wystawkę wielką więc chyba planowała jakiś finał tego swojego nagrania po coś ta wystawka była tam. ale tego wiadomo że mogła wiesz tam zabić jedną osobę czy dwie nie i po prostu powiedzieć że ta druga to zrobiła coś takiego no, i mnie zaatakowała. Zmierzam do tego, że jej zachowanie po zabiciu tej dziewczyny też jest naturalne, bo to była taka postać. Ona już była w tym świecie, ona już tym żyła, to był jej biznes i ona tutaj też nie była ofiarą. Czyli no, ty nie mogła się być, cieszyły, była mordercą, w sensie zała... nie, A nie... Ani razu nie została zaatakowana. No i, i teraz została Final Girl. Dla mnie to, no mówię, to jest porąbane, ale w tym przypadku naturalne w przypadku tej postaci. Że po prostu gdyby jej się przypadkiem coś takiego trafiło, to by się tak zachowała. No okej, okay, no czaj, ale dla mnie to było... Okay. Znaczy ja, ja wam powiem, że tu, tutaj ten twist, tak jak Mando mówi, jest oczywisty, bo to jeszcze tam, nie wiem, jest 15 czy 20 minut do końca, a właśnie ta nowa psiapsi Alany, no to jest jedna z dwójki postaci, która jest tak nachalnie kreowana na morderczynie, że no, no to z kolei no. było oczywiste, że po prostu ona nie będzie morderczynią, bo ja jak ty mando powiedziałeś o, tym, o tych swoich skojarzeniach z krzykiem, to teraz już widzę o co ci chodzi, że to jest właśnie trochę taka zabawa ala krzyk 4 na przykład, ale myślałem, że to właśnie pijesz, że mamy dwoje morderców, bo obstawiałem naszego gogusia ochroniarza i właśnie blond nie, ale ogólnie całość, no normalnie w Straszarach nie wraca ekipa straumatyzowana. Tak, tak, tak, tak, nie, to ogólnie, ogólnie mówię to teraz też już to trochę rozumiem jakby skąd te skojarzenia, ale no mówię, ja obstawiałem tę dwójkę i to było dla mnie tak po prostu mocno pociągnięte, że na no jak nasz ochroniarz od siedmiu boleści schodzi z planszy, no to już było wiadomo, że no Blondie będzie tym twistem i pytanie kto będzie... Ja ja w ogóle końcu, myślałem nie? przez jakiś czas, e, że to iluzjonista także... może być tutaj e, jednak mordercą na zasadzie po prostu, nie? Że mu ja już go nie brałem. Że chyba w nie, nie, no, on był to... w oryginale tym chyba typowanym. W no, ale był, właśnie on nienawidził no, mało, nie. tych dzieciaków, a tutaj jeszcze bardziej ma powód, by ich nienawidzić. Jeszcze mu nie idzie z tą e, iluzją już, nie? W sensie stracił karierę trochę przez to, e, a tutaj ma właśnie... E, wiesz, to jest impreza ludzi, których on nienawidzi, więc jeszcze bardziej niż tych z pierwszego filmu, bo nie dość, że właśnie bezmyślne dzieciaki, to jeszcze tutaj właśnie fani sprawy, która jemu trochę zniszczyła życie, karierę być może i tak dalej, więc dla mnie to też by był spoko twist, jako w sensie taki racjonalny w tym świecie przedstawionym. No bo w jedynce zastrzelił w ogóle dzieciaka, nie. Mhm. Tam był ten sugerowany ten morderca z jedynki, ten fejkowy, mhm. który nie był mordercą, to, to został zastrzelony przez e, no iluzjonistę. No. Mhm. A cię mówię, to dla mnie racjonalny twist to by nie był, natomiast. E... I Tak jak rozmawiamy i ode mnie to chyba będzie w ogóle puenta, to ja tak stwierdzam, że ogólnie to jakby nad tym scenariuszem posiedzieć, popracować, zgarnąć lepszych aktorów i, i mówię ciut większy budżet, to wydaje mi się, że tutaj był potencjał na dużo lepszy film. Natomiast ten film w wersji, którą dane mi było obejrzeć, ja uważam, że to nadal jest film słaby. I, i pomimo tego, że okej, okay, wyjaśniliście mi może pewne rzeczy, y, y, bardziej on mi się klei, natomiast to satysfakcja A to jest, jest jak zerowa. Jak to do pracy, w sensie on jest słaby 2 na 10, czy on jest słaby 5 na 10 to zapomnienia? Znaczy, wiesz to, to jest dla mnie film z kategorii, której ja naj, chyba najbardziej nie lubię, czyli film po prostu, na którym ja miałem poczucie, że tracę czas. No i to, że go zapomnisz, to nie jest wybór. Po prostu go zapomnisz. Tak, i ty, dokładnie. E, jak się na ta to nawet nie jest tak, te wielkanocne? Bo ja na nich się tak czułem. Bunnymen... No, ale man, to jest man, też man, inna tak. liga. No, nie, nie, nie, nie nie, ale, ale nie, nie wchodźmy, nie wchodźmy, szymas, na taką dyskusję, bo wiesz, bo to, to, jak, to jest jakby tak, że ja w ogóle unikam punktowej skali, nie umiem tak oceniać, nie lubię. Ale mniej więcej tylko jasne, jasne, spokój. Nie, to, to nie jest zły film. W, w takich kategoriach, że on nie jest jakiś nieudolny, on nie jest, nie wiem, jakiś beznadziejny, to nie, to nie jest poziom jakiegoś beklasowca za 3 złote. To jest po prostu taki totalnie średniak, który no, można obejrzeć, ale ja naprawdę nie wiem po co. No, chyba Mando coś takiego powiedziałeś, albo, albo ja o tym pomyślałem, w którymś, na którym się etapie rozmowy, że no, jest tyle slasherów do obejrzenia dobrych, że ja absolutnie nie widzę powodu, żeby oglądać Terror Train 2, nawet jeżeli się komuś jedynka podobała. Bo ten film, mówię, on nie ma dla mnie nic takiego, co by wyciągało go w górę. Ani te morderstwa, ani te postaci, ani ta historia, ani ten twist, no cały czas wracają nam tutaj jak mantra, że a to było w krzyku, a to było w oryginalnym Terror Trainie, a to gdzieś tam jeszcze i to, to wszędzie coś takiego już widzieliśmy, tylko lepiej. No naprawdę, tu. To obejrzyjcie sobie serialowy slasher i, i, i będziecie mieli lepszy slasher od tych twórców niż Terror Train. No, dla mnie to nie jest 2 na 10, bo to jest spoko filmik, no, absolutnie nie polecam, bo, bo, bo tak jak tutaj już padło, no jest mnóstwo innych filmów do wyboru i w tym roku można grzebać, a to nie jest tak dobry film, żebym go wyróżniał. Ja bym go scenariuszowo kupił, dla mnie największą wadą, czego nie czułem aż tak jeszcze po jedynce, jest obsada, bo nie Niestety, jeśli wraca ci ekipa z poprzedniej części, a ja totalnie nic nie czuję, i co więcej, muszę i googlować, żeby sprawdzić które postaci konkretnie wróciły. Niektóre rozpoznaję, no bo miały tam epizod w pierwszej części, ale ja sprawdziłem wszystkich, czy oni się nie pojawili w pierwszej części, chociaż pierwszą część skończyłem kilka godzin wcześniej. No to to jest duży problem takiego filmu, który na tym się opiera. Wiesz, jak mielibyśmy fajne postaci i one by wróciły i my byśmy to czuli, to, to, to ja bym i głupszy scenariusz kupił, bo bym się tym bawił. A tu się nie mogłem tym bawić, no bo te postaci były po prostu tak miękkie, tak papierowe, takie... takie Okej. Okay. No dobrze, no to myślę, że wyczerpaliśmy temat. I być może... Znaczy, no jest rok, no ale nawet jak coś nakręcą, to pewnie właśnie puszczą znowu w Sylwestra, więc pewnie za rok już się nie będziemy łączyć z pociągu, tylko trzeba będzie znaleźć jakiś inny temat na koniec roku. No ale cóż, coś się wymyśli. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę dzisiaj. Dzięki. Dziękujemy. Słuchaczom, słuchaczkom dziękujemy za uwagę. No i życzenia już złożyłem noworoczne, więc teraz tradycyjnie już tylko klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Wjeżdżamy w nowy